produkt, podcast, nazwa święty spokój, adres Święty e-mail święty spokój małpa gmail.com Cześć! Nadejszła wiekopomna chwila i oto urodził się odcinek czwarty podcastu Święty Spokój. Na początek jak zwykle muzyka. Dziś usłyszycie bardzo ostry, wstrząsający utwór For Jet for Destruction zespołu Mortal, Mortal do i do usłyszenia po piosence piosenka będzie trwała 5 minut i 52 sekundy więc kto jest, ma bardziej wrażliwe uszy to proponuję przewinąć, bo to będzie wstrząsające a dzisiaj temat będzie się wiązał z trzęsieniem więc bardzo dobry utwór na początek no to zapraszam do słuchania No i jak? Było wstrząsające? No dzisiaj na, na pewno wstrząsający temat, bo tematem dzisiejszego odcinka będzie homeopatia. Dwudziestego... 20... Chyba drugiego lutego. Drugiego lutego, nie 22 lutego 2, lutego. 2 lutego, przepraszam, czy 5 lutego. Dobra, mniejsza o to. Gdzieś na początku lutego odbyła się manifestacja pod hasłem 10 do 23. Zorganizowano przez Stowarzyszenie Sceptyków, tak oni się chyba nazywają. No i teraz przeczytam Wam krótką notkę na portalu, nim znalezioną autorem jest Piotr Drozdowicz. Wstrząsający tytuł 7 osób przedawkowało leki homeopatyczne. Chcemy skłonić społeczeństwo do refleksji, czy warto wydawać pieniądze na leki, w cudzysłowie leki, które nie mają w sobie prawie żadnych substancji aktywnych, a więc nie mają właściwości leczniczych, tłumaczył przy stacji Metra Świętokrzyska Tomasz Garstka z Klubu Sceptyków Polskich, organizatora wydarzenia. Punktualnie o godzinie 10.23 w Warszawie, Wrocławiu i innych miastach świata rozpoczęło się spożywanie tabletek homeopatycznych, Smacznego, śmiali się uczestnicy akcji, wrzucając w usta wielkie ilości najprzeróżniejszych leków. Ja biorę m.in. na porost włosów i menopauzę, opowiadał pozbawiony włosów Tomasz Garstka. Ciekawy, czy urośnie mi coś na głowie. Atmosfera była bardzo wesoła. Mmm, pyszne, bardzo słodkie cukierki, zachwalali ze śmiechem członkowie klubu sceptyków polskich. Niepełnosprawny Tomasz Garstka przekonywał, że szanse na zdrowienie po takich lekach są tak mało, tak samo nieprawdopodobne. Jak to, że w stanie z wózka inwalidzkiego. Prawdopodobieństwo, że w którejkolwiek z granulek, które zjemy tu czy w innym mieście akcji jest chociaż je mała odrobinka substancji aktywnej leku, jest bliskie zero. Podkreślał. Dodał, że lepiej zjeść cukierki niż kupować i zażywać leki homeopatyczne, mające w składzie jedynie cukier i wodę, bo efekt będzie ten sam, czyli żaden. No. Jak to? Leki? i nie leczą? Można kupić w aptece? Nie wiem, może niektórzy z Was y, wiedzą już, co to jest homeopatia. To dla Was ten odcinek nie będzie zbyt ciekawy może. Ale ponieważ ja y, kiedy się dowiedziałem, co to jest homeopatia, to przeżyłem lekki szok, bo zawsze uważałem, że... Polecana przez farmaceutów, proszę bardzo, to jest na, na pewno nie zaszkodzi. Nawet niektórych lekarzy. Może no, to jest po prostu coś fajnego, jakieś naturalne lekarstwo. No. no ale może do rzeczy. Homeopatia to jest forma medycyny niekonwencjonalnej. Zaproponowana po raz pierwszy w 1796 roku przez pewnego lekarza niemieckiego Samuela. Ech, może nie będę skupiał się na genezie, Ech, przejdę może do tego... Ech, no dobrze, Ech, tutaj jest napisane, że zwolennicy tej metody stosują wysoce rozcieńczone substancje. Co to może być coś wysoko rozcieńczone? No jak się doda łyżeczkę cukru do litry wody, to jest wysoko rozcieńczone. No, za chwilę dowiecie się, że powiedzenie wysoko rozcieńczone substancje to eufemizm. Trudne słowo. Może dla niektórych. Może taki przykład eufemizmu. Tylna część ciała, miejsce gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Cztery litery, pewna część ciała. To są właśnie eufemizmy. Tak, żeby nie powiedzieć po prostu dupa albo pupa. No i y, może powiem jak, jak je produkować, jak się je produkuje. Y, może jeszcze za chwilę. Y, przede wszystkim homeopatia nigdy nie została potwierdzona, skuteczność homeopatii stwierdzenie skuteczności yy, homeopatii, która ta skuteczność przekraczałaby efekt placebo, a placebo, może wyjaśnię, bo być może mamy jakiś młodszych słuchaczy, placebo to jest yy, powiedzmy yy, cukierek podany pacjentowi, który uważa, że jest to lek, nie wie, że to jest cukierek. Yy, dlatego jego ewentualne działanie tego cukierka, czy jakieś tam szklanki wody, jest czysto psychiczne. Pacjent <śmiech> uważa, że dostał lek, jeśli, jeśli mu pomogło, to znaczy, że, że wyleczył się psychicznie. No i to nie ma dowodów na skuteczność, nie ma naukowych, nie ma przeprowadzonych, przeprowadzonych badań klinicznych nad jej skutecznością, nad skutecznością homeopatii. Niektóre badania podobne dały pozytywne wyniki, Hmm. ale hmm, nie ma... Nie, nie zostały potwierdzone, nie zostały udowodnione. Powiem tak, prawdziwi naukowcy, którzy stosują metodę naukową, nie potwierdzili hmm, skuteczności homeopat. Tak. E Preparaty homeopatyczne są uważane ogólnie za bezpieczne. No, trudno, żeby nie były. Jak usłyszycie w jaki sposób się je produkuje, no to zdecydowanie powstaje bezpieczna dla zdrowia substancja. Co nie znaczy, że jest ona skuteczna, bo woda też jest bezpieczna. W Polsce trochę teraz takiej Sytuacji prawnej. W Polsce produkty lecznicze homeopatyczne zostały wprowadzone do ustawy o prawie farmaceutycznym i według e, Ministerstwa Zdrowia mogą być przepisywane uwaga pacjentom przez dyplomowanych lekarzy medycyny. Normalnie lekarz może przepisać lek homeopatyczny. Chociaż większość albo wszystkie te leki to są leki bez recepty, ale lekarz może zalecać ich stosowanie. Choć homeopatia nie została wymieniona jako specjalizacja lekarstwa, lekarska. Nie ma czegoś takiego jak lekarz-homeopata. Tego się nie uczy na studiach. Chyba, ja nie byłam na studiach medycznych, ale w każdym razie tak jak jest. Chirurg, pediatra, dentysta, Nefrolog i mnóstwo innych pewnie specjalności lekarskich, to homeopatia nie jest taką specjalnością. Naczelna Izba Lekarska uznała praktykowanie homeopatii przez lekarzy medycyny i lekarzy dentystów za błąd w sztuce lekarskiej. Także takie stowarzyszenie lekarzy, taka organizacja lekarzy Polska, uznała, że to jest błąd w sztuce lekarskiej, choć ministerstwo, choć ustawodawca, choć nasze państwo pozwala lekarzom stosować homeopatię. No i jeszcze ta Naczelna Izba Lekarska uznała, że przepisywanie przez lekarzy preparatów homeopatycznych jest nieetyczne i niegodne profesji medycznej. Także to teraz taka uwaga ode mnie, że słowo lek tak samo przystoi do homeopatii, do homeopatyczny, czyli taki zbitek, lek homeopatyczny, jest tak samo moim zdaniem podobny do uczciwy złodziej. W ogóle źródłem tego wszystkiego, co mówię, to są w Wikipedii to wszystko. Znajdziecie z większymi szczegółami. I pewnie <śmiech> jeszcze korzystałem z kilku artykułów gazetowych znalezionych w internecie. Z różnych gazet. No i jeszcze korzystałem ze strony pewnego hmm, leku homeopatycznego, o którym później. Jak się robi leki homeopatyczne i ile można na tym zarobić? To są moje y, takie wyliczenia. Sobie policzyłem, jak to, y, jak, y, to jest. Otóż w produkcji środków homeopatycznych, homeopaci stosują metodę nazywaną dynamizacją lub potencjalizacją Pff, słowa jakieś masakra czyli inaczej mówiąc magią i czarami. Ta metoda polega na rozcieńczeniu substancji alkoholem lub wodą destylowaną a następnie uwaga, to jest bardzo ważny moment, żeby lek był skuteczny, dziesięciokrotnym, energicznym uderzeniu o elastyczne ciało w procesie nazywanym po łacinie będzie sukusją. Tak, czyli trzeba teraz wziąć ten lek i go walnąć 10 razy w tym, nie wiem, słoiczku, czy męzurce, czy jakimś innym naczynku, o coś elastycznego, ale to nie jest zwykłe walenie o coś elastycznego. To jest sukursion. Hanemar, który proponował używanie substancji wywołujących stan chorobowy... Nie, no to jest nieważne. Tak, nie będę... Znaczy, homeopaci twierdzą, że to uderzanie powoduje to, że... Nie chodzi o wymieszanie substancji, tylko o, tym, o to, że ta woda, która znajduje się razem z tą substancją aktywną, którą uważają za leczniczą, ma pamięć i przez uderzanie, przez takie wstrząsanie, mieszanie, ta substancja czynna wpływa na, na wodę i wtedy cała ta Substancja, cały ten rozpuszczalnik, to ten roztwór staje się jakby, przejmuje właściwości tej substancji czynnej. Trudne? No, ja bym powiedział przede wszystkim beznadziejnie. No nie, nie będę się wypowiadał, bo to jest kwestia bardziej homeopatia to bardziej kwestia wiary niż, niż naukowego naukowych podstaw i leczenia. No ale dalej, jedźmy dalej. Yy, jeszcze ciekawostka, bo Hahnemann, czyli ten yy, wynalazca homopatii, używał do walenia siodła końskiego. Nie, no nie, nie, nie całkiem. Siodła tylko drewnianej deski, z której, której jedna strona była pokryta skórą i wypchana końskim włosiem. O, właśnie. Ale wyprodukowana to ustrojstwo było przez siodlarza. Mm, tak, no to jak teraz zarobić na tym biznesie? Jak to sprzedać? Jak wyprodukować? Otóż producentem leku homeopatycznego może być każdy z Was. To nie... produkcja nie jest trudna. Nie trzeba do tego mieć... Yy, właściwie wystarczy tylko mieć tą substancję czynną, która może być bardzo różnymi rzeczami. Różnymi, to są bardzo różne substancje. To jest jakieś wyciągi z, yy, ze zwierząt, z roślin, jakieś minerały. No ale przejdźmy do rzeczy. Powiedzmy, że lek będziemy sprzedawać w 200 ml buteleczce tak, bo takie są syropy widziałem, na przykład stodar, homeopatyczny lek na kaszel właśnie jest sprzedawany w 200 ml buteleczce powiedzmy, że taka pusta buteleczka kosztuje złotówkę może być? Mm. teraz tak drugim składnikiem, czyli mamy pakowanie, teraz potrzebujemy wodę destylowaną ponieważ nie będziemy szarlatanami, nie będziemy lać wody z kranu, to kupujemy wodę destylowaną. Nie wiem ile kosztuje woda destylowana. Piątka za litr? Przyjmijmy, że piątka za litr. Ponieważ nie mam pojęcia y, jaką substancję czynną, ja wymyśliłem sobie, że moją substancją czynną będzie ocet. Nie wiem czy ocet jest leczniczy, nie o to chodzi. Powiedzmy, że ocet kosztuje 5 zł za pół litra, może być. Potem się okaże, że nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, ile kosztuje substancja czynna, szczególnie właśnie w masowej produkcji. Ocet sprzedawany jest jako 10% roztwór, zatem możemy uznać, że... Dobrze. Czyli tak, wlewamy... Teraz przygotowujemy sobie linię produkcyjną. Mamy, załóżmy wannę czy miskę, pół litra octu. Do pół litra octu dolewamy 2 litry wody osłodzonej, żeby było pyszne. Y, osłodzonej w stosunku. 15% cukru jest tam. No to mamy 2,5 litra y, od 100% w tym momencie. I to jest rozcieńczenie, czyli 1%, czyli rozcieńczenie 1 do 100%. Uwaga! Teraz bierzemy to coś, to, to naczynie, w którym to mamy, i uderzamy 10 razy o skórzane siodło. Tak? Dobra. I co mamy teraz? No teraz to już mamy prawie że homeopatyczny lek, bo już produkcja została zakończona. Ale to nie, to nie koniec. Niestety musimy się jeszcze sporo nawalić, żeby no, nawalić, to by źle brzmiało. Nie chodzi mi o picie, tylko o to walenie. Sorry, sporo musimy się nastukać, żeby, żeby powstał lek homeopatyczny. Dlaczego? Bo to, co teraz nam powstało w tej 2,5-litrowej butelce dzielimy na 100 części, czyli załóżmy, że mamy 100 tych butelek teraz, właściwie 99, bo w jednej już mamy i teraz rozlewamy porówno do tych, tak żeby we wszystkich 100 butelkach było porówno, no i w, czyli w każdej butelce będziemy mieli jedną setną z 2,5 litra, tak? Co teraz robimy? Dopełniamy butelki wodą destylowaną z 15% cukrem. Znaczy osłodzoną w stosunku 15%. Tak, tak, tak. Nie ma, żadnej, nie ma problemu. To nie, nie jest trudne. Co teraz mamy? Mamy teraz tę substancję czerną, czyli ten czysty oset roz, rozcieńczony w stosunku 1%. Do 10 tysięcy, czyli mamy 250 litrów roztworu. Tak. I teraz, gdyby, no oczywiście to teraz potrząsamy, stukamy 10 razy, znowu, tak. Mamy 250 litrów. Gdybyśmy teraz to, gdyby to był gotowy produkt, no to roznajemlibyśmy go do tych 200, 1250 buteleczek i ponieślibyśmy takie koszty. 5 zł za butelkę octu, 212,5 litra wody za 1062,5 zł, 1250 buteleczek za 1250 zł i 37,5 kg cukru za 112,5 zł. Złotych 50 groszy. Zł. Cukier policzyłem po 3 złote za kilogram. Nie wiem, ile kosztuje cukier. Załóżmy, że tyle. Razem kosztowało nas to 2430 złotych. Czyli same koszty, te materiałowe, nie uwzględniając żadnych tam kosztów pracy, reklamy i innych tego typu rzeczy, jakiś prąd i tak dalej, to. Są koszty rzędu 1,95 95 zł za buteleczkę. Tak, no jest. W... Pójdźcie do apteki, i zobaczcie, ile kosztują lekarstwa. Myślę, że 2 zł to nieźle. 100. Zł, ale na przykład też ten homeopatyczny syrop, czyli właśnie taką metodą produkowania kosztuje 9 zł. No ale nasza mała skala produkcji nie daje nam jeszcze możliwości kupienia nawet plakatu reklamowego, no ale to na szczęście spokojnie. Nie jest to gotowe, gotowe lekarstwo. Taką operację z tym przelewaniem i dolewaniem wody i stukaniem powtarzamy kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy. Tak, proszę bardzo, rozmawiamy znowu teraz z tych... Ile mam? mamy? 100 butelek po 2,5 litra, więc teraz trzeba kupić 10 tysięcy butelek po 2,5 litra. I rozlewamy do 10 tysięcy butelek to, co mamy w tych 100, dolewamy wodą, stukamy i tak w kółko i tak dalej, i tak dalej. Tak, nie ma problemu. Kilkaset razy tak. No, rzeczywiście, robota jest um, dosyć um, taka żmudna. No ale niestety, dalsze koszty to już tylko cukier i woda i... i, i, i butelki. Hmm. Także substancji czynnej starczy nam na... właściwie to pół litra, to pół litra octu starczy nam już na całe życie. Nie ma problemu, to jest... to jest dawka na, na produkcję do końca świata. Tak. My zrobimy to w naszym przykładzie jeszcze dwa razy, ponieważ to by ciężko się liczyło. Jeśli ja dobrze policzyłem, to roztwór będzie rozcieńczony 1 do 100 milionów. Będzie go 2,5 miliona litrów, czyli potrzebujemy 12,5 miliona buteleczek. I tak dalej, i tak dalej. Koszty jest prawie stały jednej buteleczki, ponieważ dalej my to proporcjonalnie kupujemy tylko woda, cukier i butelki, więc okazuje się, że to jest dalej złoty 95 zł za butelkę. Tak. No i w tym momencie mamy koszty już spore, bo to jest 24 250 tysięcy i 5 zł, to 5 zł to właśnie z octu. Yy, no i teraz właściwie no kwestia tego, za ile to sprzedamy. No, 2 zł to jest nasz koszt. Bez, bez, tak jak mówię, bez reklamy, bez tych innych takich rzeczy. No, jak sprzedamy po 4, no to mamy 100% zysku. No. To, że. I teraz. Yy, czy koszt substancji czynnej ma znaczenie? No nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Gdybyśmy na początku nie kupili octu, tylko coś, co kosztowałoby nas 10 tysięcy złotych, no to, no to byśmy mieli koszt 24 miliony 260 tysięcy. Absolutnie żadne, żadnego znaczenia. Przy czym to nie jest lek homeopatyczny, bo my tylko zrobiliśmy to 4 razy. Trzeba to jeszcze rozcieńczyć co najmniej kilkadziesiąt. Tak. Nie wiem, jakie są koszty produkcji jeszcze, nie wiem, no może ktoś wie, może mi napisać, czy to się, czy taka, czy taka produkcja się opłaci. No i teraz pytanie, ile jest cukru w cukrze? Tak. No i teraz właśnie powiem o tym leku, o którym, na którego, którego stronę odwiedzałem, lek homeopatyczny, jeden z najbardziej znanych na świecie, to jest ost To jest lek na jakąś tam grypę, jakieś przeziębienia, tego typu rzeczy. I substancją czynną są tu narządy dzikiej kaczki barbaryjskiej. Nie wiem jaki, nie wiem. Nie, nie ma to znaczenia. Wszystko jedno. Może to być nawet trucizna, wszystko jedno. W każdym razie twierdzą, że to jest dzika kaczka barberyjska. Nie martwcie się o dzikie kaczki berberyjskie, nie ma, one nie mają z tego powodu problemu, niezależnie od tego ile zostanie sprzedanych buteleczek, czy tam nie wiem w czym to jest sprzedawane, fiolek tego leku oscilococinum, to kaczki na tym nie ucierpią, ponieważ pół kilograma tych narządów wystarczy do wytworzenia, uwaga, 5 i 399 zer, kilogramów Taka liczba. 5,399 zer. I na końcu kilogramów. Ossilococinu. Tak, spokojnie. Jedna kaczka wystarcza do wyprodukowania tyle. Dla porównania Słońce waży tylko około 2,30 zer kilogramów. Także nie ma problemu. W ogóle kaczki są niezagrożone. Nie bójcie się o kaczki. Ekolodzy nie muszą protestować. Tak, dla porównania podam wam jak yy, teraz stopni rozcieńczeń no 1 do 1, czyli nierozcieńczona substancja. 1, 1, 1 do 10, no to jest opisywane przez homopatię jako niska potencja. Podstawowa potencja rozcieńczenia to jest 1c, czyli 1 do 100. I to się, i to, to się stosuje jako właśnie Właśnie jest 1c, tak? 1 do 100 to jest 1c. I potem na przykład 3c to jest takie 1 do 100 razy, 1 do 100 razy, 1 do 100 i tak dalej, tak? Czyli na przykład 3c to już mamy 6 do minus 6. Ojej. No, po prostu... Dla tych, co nie wiedzą, jak to się o co chodzi w tym... No, mniejsze, nie będę tłumaczył, co to jest 6 do minus 6. Za, za, zajrzyjcie sobie. Na przykład dopuszczalne stężenie arszeniku w wodzie pitnej w USA jest 4C, czyli 10 do minus 8. Ale, czyli yy, w Stanach Zjednoczonych uważa się, że jeśli <śmiech> yy, rozcieńczenie arszeniku, trucizny w wodzie jest... Yy, C, można pić taką wodę. Teraz 6 C to jest coś mi się tu pomyliło. 24 C to jest yy, to jest to, co y, to stowarzyszenie, o którym już wcześniej pisałem, 10 do 23, bo to jest 10 do 24. Yy, jeśli mamy rozpocząć. Takie rozcieńczenie 20, 12c, to mamy 60% prawdopodobieństwa, że substancja zawiera jedno, jedną cząstkę, jedną cząstkę, nie wiem, jeden atom, jedną cząstkę substancji czynnej, jeśli na początku do sporządzenia roztworu użyto jeden mol substancji czynnej. Mol to jest jednostka liczebności substancji. Nie? Przykro mi, że. Tak trudno, takie trudnych słów używa, ale no nie wiem jak to prościej wytłumaczyć, wytłumaczyć. W każdym razie w jednym molu jest właśnie e, 60 e, 60 tam i 23 i 23 zora cząsteczek 6 i 23 zora cząsteczek <coughs> przepraszam i wtedy mamy 60% prawdopodobieństwa, że, że mamy, ale jed, że mamy jedną cząsteczkę. Natomiast e, 30C to jest rozcieńczenie zalecane przez Hanemanę do większości zastosowań i pacjent musiałby przyjąć 10,41 tabletek czyli innymi słowy miliard mas Ziemi, lub ponad 10,33 litrów ciepłego preparatu, by spożyć pojedynczą cząstkę oryginalnej substancji. No i Osteoacocinum to jest bardzo zaawansowane lekarstwo. Ono ma rozcieńczenie 200c, czyli czyli innymi słowy 10 do, do minus 4 potęgi. Oh yes. No. Czyli tam naprawdę, no tak jak mówiłem o tej kaczce spokojnie. 5 i 399 y, kg osilokocinną można z jednej kaczki spokojnie wyprodukować. I teraz ciekawostka, bo krytycy i obrońcy homeopatii y, często ilustrują stopień rozcieńczenia poprzez analogię. Y... Homeopaci nie ukrywają tego rozcieńczenia. Oni uważają, że jest to zaletem. No cóż. Hanuman żartował, iż y, odpowiednim sposobem na przygotowanie leku na epidemię byłoby opróżnić butelkę trucizny do Jeziora Goneskiego. Tylko wtedy właśnie mówił, że trudno byłoby wstrząsnąć je 60 razy. Inny przykład, podany przez krytyków po homeopatii, to rozcieńczenie 12C, które odpowiada szczypcie soli w oceanie atlantyckim. Tak. No tyle jest mniej więcej. No szczypta soli w oceanie atlantyckim to mamy właśnie to 10 do, do 23, Do 24. 1 trzecia kropli substancji rozpuszczona w wodach całej Ziemi wystarczyłaby dla powstania roztworu o koncentracji około 13C. Czyli mamy wodę z całej Ziemi i, i, i jedną trzecią kropli, pyk, kapnęła mamy lek homeopatyczny o rozcieńczeniu 13C. A Tak, 1 do na rozcieńczone 200c. No tak. W obserwowanym wszechświecie, nie wiem jak to zostało policzone, ale naukowcy twierdzą, że znajduje się 10 i 80 zer atomów. Także nie można osiągnąć rozciągnięcia 200c. 1 do 400, bo 1 i 400 zer. Bo magia wielkich liczb, no, aż mi się trudno o tym mówić. Także cząstek w całym wszechświecie, uwaga, mamy cały wszechświat, wszystko, wszystkie planety, wszystko, co jest między planetami, wszystkie gwiazdy, wszystko, wszystko, wszystko bierzemy. Do tego bierzemy jedną cząsteczkę tej kaczki, wrzucamy do tego wszechświata, no i okazuje się, że nie udało nam się rozcieńczyć substancji jeszcze tak, jakby sobie życzyli tego producenci oscilococinum. Przykro mi. To mamy dopiero 40 C. Potrzebujemy 200 C. Także, żeby oscilococinum powstało, potrzeba by było jeszcze 10 320 zer wszechświatów. Żeby mogło powstać ascyokocy. Tak. Dlaczego w ogóle mógłby ktoś pomyśleć, że homeopaci są tacy głupi i wierzą, że to działa? I uważają, że może działać coś, co, co jest tak rozcieńczone. Homeopaci twierdzą, że stosowanie homeopatii wzmaga nieistniejącą siłę życiową pacjenta istniejącą oczywiście przed niedowiarku. A preparaty mają działać yy, dzięki niepo, niepotwierdzonemu przez naukę efektowi pamięci wody. Według współczesnych koncepcji homeopatycznych środkiem działającym w tego rodzaju preparatach nie są to cząsteczki rozpuszczonej, roz, rozpuszczonej substancji, ale cały roztwór, który pod wpływem kontaktu z substancją leczniczą trwale zmienia swoje właściwości. Tak. Yy. No i to właściwie jest wszystko, co na ten temat, ponieważ, tak jak mówię, jest to tylko wiara, niepotwierdzona naukowo. Tak, to jest tylko wiara. Teraz kilka jeszcze y, cytatów y, o sytuacji prawnej leków homeopatycznych w Polsce, ponieważ to uważam za największy skandal. Ja nie mam nic przeciwko, zupełnie nie mam nic przeciwko lekom homeopatycznym. W ustawie z 6 września 2001 roku o prawie farmaceutycznym stwierdza się, że produkty lecznicze homeopatyczne nie wymagają dowodów skuteczności terapeutycznej. Prawda? Nie ma problemu. Nie trzeba te tego testować, nie trzeba udowadniać. Wystarczy, że powiesz, że wyprodukowałeś lek na porost włosów homeopatyczny i dalej jazda, sprzedajesz. Hmm, bo przy... Wprowadzaniu na rynek produktu leczniczego wymaga się skomplikowanej procedury badań skuteczności, bezpieczeństwa, zaś w przypadku produktów homeopatycznych wystarcza jedynie ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w oparciu o bibliografię. Proste. Nie Zresztą to nie jest nic nadzwyczajnego. Chodzi o to, że przecież woda z cukrem nie szkodzi. Nie ma Także to nie jest to nie jest bulwersujące. Bulwersujące jest to, że nazywa się to lekiem. Konstanty Radziwił, prezes naj, yy, Naczelnej Izby Lekarskiej, mówi tak. Nasza opinia jest jednoznaczna i wielokrotnie powtarzana. Homeopatia nie jest metodą naukową i lekarze nie powinni takich środków przepisywać. To narażenie pacjenta na zbędne wydatki i marnowanie pieniędzy publicznych. Nie wiem dlaczego publicznych, bo nie wiem, czy takie, ch chyba takie leki nie są dotowane, mam nadzieję. Przez, mnie, przez państwo. I teraz e, jeszcze kilku, kilka e, krytycznych uwag o homeopatii. E, sugerowany przez homeopatów mechanizm działania leków homeopatycznych spotyka się z krytyką przedstawicieli współczesnej nauki. Na przykład profesor Kosmulski, kierownik Katedry Elektrochemii Politechniki Lubelskiej w artykule pod tytułem Czy zmierz homeopatii? zamieszczony w biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku twierdzi, że roztwór e, w stężeniu poniżej jednego mikrograma na decymetr sześcienny chyba tak dobrze to przeczytałem, nie da się w żaden kontrolowany sposób utrzymać. Nie da się również takiego stężenia zweryfikować, gdyż leży ono poza zakresem dostępnych metod analitycznych. Tak zwanych roztworów homeopatycznych nie tylko nie można uzyskać, lecz nawet teoretycznie nie można rozpatrywać, czy jakikolwiek składnik jest w nich zawarty. Oj, tu widzę furtkę dla nieuczciwych, yy, dla nieuczciwych producentów leków chemoapetycznych, ponieważ mogą nie dodać czynnika tej, tej substancji czynnej i w ogóle to nie będzie lek, bo się okaże, że jest tylko woda z cukrem. Tak. Mało tego, mogą nie wstrząsać. Tak, mogą nie uderzać o to końskie siodło i nikt nie będzie w stanie tego stwierdzić. No, jestem, jestem zbulwersowany. Uwagi krytyczne profesora, grof, prof, profesora Gregorowicz rozpatruje na przykład, profesor Gregorowicz, przepraszam, rozpatruje na przykładzie preparatu homeopatycznego oscilokocynum firmy Byron. I tutaj chciałbym powiedzieć, że dla mnie to jest raczej antyreklama. To, co podałem, niż reklama. Homeopatów nie martwi jednak, że lek zawiera nic. Oto bowiem, jak mówią, w trakcie dynamizacji kacze molekuły odcisnęły takie piętno na cząsteczkach wody, że te ostatnie zamarły w, e, ze zdumienia w określonej leczniczej, leczniczej konfiguracji. W tej skonfigurowanej leczniczo wodzie pracownicy firmy Boyron moczą, nazywają to impregnacją, granulki cukru. Woda po jakimś czasie odparowuje, i z tą chwilą cząsteczki cukru biorą na siebie pełną odpowiedzialność za przechowywanie informacji o ułożeniu, o ułożeniu dipoli. Zagadka. Znaki plus będą skierowane do sufitu czy do podłogi. No nie wiem, co na tutaj na myśli, mi wystarczy ta część wypowiedzi o metodzie produkcji, że te kacze molekuły są tak odcisnęły piętno na cząsteczkach wody, że one się tam przeraziły. Profesor Gregorowicz domaga się ponownego krytycznego rozpatrzenia ustawodawstwa farmaceutycznego i tu się z nim absolutnie zgadzam, dotyczącego leków homeopatycznych. Działalność profesora Gregorowicza zmierzająca do uświadomienia społeczeństwa, że homeopatia nie ma nic wspólnego z medycyną poza zjawiskiem placebo oraz wykreślenie artykułu 21 ustawy prawo farmaceutyczne, została poparta przez prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. I jeszcze mm, kilka cytatów z artykułu pod tytułem Ani udowodnić, ani obalić pana Romualda Krajowskiego, który został był opublikowany w gazecie lekarskiej. Dokonuję podsumowania to w tym artykule. Lek jest z punktu widzenia chemicznego bardzo czystym cukrem, nasączonym bardzo czystą wodą i ma działać na zasadzie, której nie da się wytłumaczyć poznanymi mechanizmami. Lek, w sensie lek homeopatyczny, czyli w cudzysłowie. Yy, tak. I teraz właściwie czego ja się czepiam? No właściwie ja nie mam nic przeciwko yy, to już będzie teraz takie małe podsumowanie. Yy, nie mam nic przeciwko homeopatii. Jak najbardziej używajcie sobie czego chcecie Możecie kupować, płacić za to. Mnie to nie, nie rusza. Wasze pieniądze, wasze zdrowie. Jedyne... Y, tak samo nie mam y, nic przeciwko grze w totolotka, y, który notabene jest bardziej prawdopodobny. Bardziej prawdopodobne jest to, że traficie szóstkę w totolotka niż to, że traficie na jedną cząsteczkę substancji czynnej w leku homeopatycznym. Mo możecie wierzyć w jaką chcecie relikię, w jaką chcecie substancję. Kwestia e, wiary jest kwestią sumienia. Natomiast uważam, że niedopuszczalne jest e, manipulacja tego typu, że producenci robią wszystko, żeby upodobnić osłodzoną wodę do leków. E, te homeopatyczne substancje są tak samo pakowane, są sprzedawane w aptekach a Ustawodawca, który bardzo regorystycznie reguluje sposób wprowadzania na rynek leków, pozwala na taką manipulację. Albo bądź, bądźmy restrykcyjni, albo dajmy sobie spokój z regulacjami i pozwólmy również na sprzedaż w aptekach czarodziejskich różdżek, tajemniczych mikstur sporządzanych przez alchemików i czarownicę, wody święconej i modalików. Ja nie mam nic, tak jak mówię, nie, to nie jest y, ranienie uczuć religijnych, tylko chcę powiedzieć, że jest to również kwestia wiary. I a propos wiary, to dziwi mnie również postawa kościoła katolickiego, który wobec homeopatii y, nie ma... Y, y, jest obojętny, ponieważ kościół, przynajmniej... Y, Deklara w deklaracjach, tąpi przejawy takiego magicznego myślenia, palenie czarownic, no to powiedzmy dawno, dawno temu, ale w dzisiejszych czasach też rytuały, poza tymi obecnymi w kościele są, uprawionymi w kościele są, tępione przez kościół, wyśmiewane czasami. Natomiast nie ma, kościół nie ma nic przeciwko temu, żeby żeby wierzyć w magię leków homeopatycznych. Zauważmy, że Kościół, który się nie chce zgodzić na obchodzenie Dnia Zmarłych, uwaga, Dnia Zmarłych, to jest Dzień wszystkich. to, co obchodzimy wszyscy jako Dzień Zmarłych, to według Kościoła się nazywa Dzień Wszystkich Świętych. Nie można obchodzić Halloween i tego typu rzeczy. Kościół, który ma ogromne problemy z uznaniem, miał ogromne problemy z uznaniem, że Ziemia jest kulą i obraca się wokół Słońca i ten Kościół nic nie widzi złego w homeopatii. No ja tu widzę jednak sprzeczność. Na koniec chciałbym również ostrzec, bo ja już wymyśliłem, tylko jeszcze tego nie wyprodukowałem, ale już chciałbym zastrzec, że benzyna homeopatyczna i wódka ho homeopatyczna są yy, biory na siebie. Ja, ja to będę produkował, ja to będę sprzedawał. Yy, jeszcze szczególnie martwi mnie problem benzyny, ponieważ to nie będzie mogło działać, a tu skuteczność jest jednak yy, ważna, żeby wlać i jechać. Natomiast wódka homeopatyczna, jeśli nawet się na nie upijesz, to na pewno będziesz zdrowszy. To już na, na dzień dzisiejszy umiem produkować możecie się spodziewać w najbliższym czasie wódki homeopatycznej ze znakiem świętego spokoju no i to na razie tyle za chwilę jeszcze wybiorę utwór na koniec i do usłyszenia zanim jeszcze ten kawałek na koniec to chciałbym powiedzieć żebyście słuchali polskich podcastów, bo jest ich całkiem sporo i są dużo lepsze od tego. Możecie wejść sobie na stronę www.podcast.pl Tam jest katalog polskich podcastów i możecie na pewno wybrać coś dla siebie. A na koniec utwór, który będzie... który No, punk, Not Dead po prostu. To będzie naprawdę punkowa grupa z przekleństwami, z nierównym graniem, z kiepskiej jakości. No taki prawdziwy punk, no naprawdę. Też mi się łaska wokół zakręciła, bo podobnej muzyki z kaset słuchałem swego czasu. Zespół się nazywa No XSE. No, pisownia dużymi literami 2NO potem małe X i dużymi literami SE wulgarny kawałek polityczny no i ja się z wami już teraz naprawdę żegnam do usłyszenia w następnym odcinku który obiecuję, że na pewno pojawi się nie wiem kiedy, na razie Co się dzieje politycy, to g**ny bandyci złodzieje Całkiem i podanym w paralonę Cały użyt złończy, po prostu się broje Powiedz, jak w tym kraju, no nie ma strachować. Którego trener mówi, że będzie czarować Mów to narkielologii, bo odnieść u się uda Zaraz na ten będzie robił cuda Rząd czy opozycja? To jest bez znaczenia Grzegasz się chce, od nich pierdolenia Widzę to porastwo w ławach sejmowych Obyśna konstrukcja i ładunkowe wybory Udłoś ma znaczenie, nie idź na wybory Ja już nie podpiszę, że pustki do obory Nie jest ważność, żeby tylko partia jego Linerzy będą sądzić, oni są od tego jak ty działacze, co kształtują podrody Dlatego w programie, wciąż te same mordy A ci najwięksi specjaliści odciśania werminy Muszę się dostają do europarlamentu brak póki okazja, na wszystko być zalane Taką niezłe diety, na euro wypłacane Gdy ja tak na to patrzę, cholera mnie bierze Aż przeciwam oczy, ma nie bierze Jak się utrzymać, żonczu za rozręzania Jego szersza piłką, po moich skupiania I ćwiczy taktykę, gdy musi atakować Aby kaczona z urzędu Wielu się przyłoży, ma na w ceglomach w czecie euro z roży Przyszczesznie do rządu, które osiągnęli Nie było zamieszek, zamknęli, zaskręli Kurzego narobili rozgłosu medialnego Zaleźli inwestora, ale niewidzialnego W tym kraju jak w bajce, z po prostu czuje Niewidzialni ludzie i premier to Obok, co czanuje Obo za za stanowiskami nagraża ma człowieka, gościa z konfeksami, któryś z ich poparcia urządzać, opiastować, i od do czasu może ktoś zabudować. Kader Cipek i nam i do niego dociera, że musi wrócić na punkcie premiera, bo sytuacja pochodzi się do twarza, funkcja zagrożona przez jakiegoś piłka, a ludzki z koalicji, oni dopierdolą, mają pewny elektorat i z boku stać wolą, jak tylko wyczują, że rząd się rozsypuje, bo w odpowiednim momencie powiedzą dziękuję. Zaraz po wyborach znowu totalnie wracają I na propozycje cierpliwie czekają Konsekwencji żadnych nie muszą ponosić. Zawsze to się przyjdzie o koalicję prosi Wyszkaszuj po mózgu zagrożeniem totalnym Jest polityka w sensie globalnym Kiedy potężne światowe trastwa Pływają na losy innego państwa Za jego plecami słyną swoją wizję Kto z innymi problemy podejmują decyzję że narzucają karty właśnie dlatego, że ich są w pieniądze Banku Światowego. Nie mogą się mylić i muszą mieć rację.